na dalekim wygnaniu. W moim pojęciu było to karygodnym marnotrawstwem szczupłych szeregów inteligencji. W czasie pobytu w Berlinie uczęszczałem na wykłady znanego ekonomisty Rulanda zawziętego wroga socjalizmu i z wykładów tych wyniosłem przekonanie o jego szkodliwości. W mojej bibliotece miałem książkę pod tytułem Katechismus des Bundes De Landwert, w której w przystępnej formie były gotowe odpowiedzi na wszystkie insynuacje i tezy socjalistów. Książka ta była opracowana bardzo rzeczowo i nieraz służyła mi do zbijania polemicznych tez. Z socjalistami nie miałam też nigdy bliższej styczności. Uważałem ich za swego rodzaju wrogów przeszkadzających wszelkiej pracy twórczej, dążących do zubożenia wsi, by łatwiej zdobyć władzę i będących w Rosji rozsadnikiem moskiewskiego nihilizmu. Królestwa nie znałem, a stojąc daleko od wszelkiej akcji wywrotowej nie zdawałem sobie sprawy z celów i planów Polskiej Partii Socjalistycznej, o której zamachach terrorystycznych było coraz głośniej. W połowie września 1908 roku Wyjechałem do Wilna na posiedzenie gubernianej komisji urządzeń rolnych. Na stacji Nowoświęcianym znalazłem masę policji i wielkie poruszenie. Pan Meller, naczelnik stacji, wziął mnie na stronę i bardzo podekscytowany wyjaśniał, że poprzedniego dnia był zbrojny napad bandytów na pociąg przewożący gotówkę. Służba kolejowa została sterroryzowana, Raniono żandarma kolejowego, a jeden z żołnierzy konwojujących pociąg został zabity. Policja i żandarmeria szukają w całej okolicy sprawców, którzy zbiegli, zabierając znaczną sumę pieniędzy. Na peronie spotkałem mojego kuzyna, Edmunda Piusuckiego z Mosarza, z którym razem siedliśmy do pociągu rozmawiając o zajściu I istnują z domystwy, kto mógł być sprawcą napadu. Obydwaj doszliśmy do przekonania, że był to napad pospolitych bandytów. Ale napad wykonany po mistrzowsku. Odcinek trzynasty Na stacji Podbrodzie pełno było uzbrojonej policji. W Bezdanach zatrzymano pociąg dłużej niż zwykle. Wyszliśmy na peron, gdzie od dnia wczorajszego stał jeszcze wagon pocztowy, a okna w budynku stacyjnym były powybijane. Cały teren stacji był obstawiony uzbrojoną wartą. Po peronie kręcili się urzędnicy w czapkach Ministerstwa Sprawiedliwości. Prowadzono śledztwo. Do naszego przedziału wsiadł pułkownik żandarmerii. Pierwszy zaczął rozmowę. On z kolei był zdania, że nie jest to zwykły napad bandycki, ale raczej czyn bojówki rewolucyjnej. Nie podejrzewaliśmy z Edmundem Piłsudskim, że główną postacią napadu był nasz wspólny krewny, Józef Piłsudski, o którym obaj mieliśmy bardzo mgliste pojęcie i mało wiadomości. Czasami do mojej matki pisał o Józefie, ziuku, I to z dużym sentymentem brat mamy, wuj Stanisław Witkiewicz, malasz mieszkający w Zakopanem, któremu rodzice pomagali finansowo w czasie jego pobytów w Lowranie. Edmund Piłsudski, pan na mosarzu i były rotmistrz huzarów gwardii, wystrzegał się jak ognia wszystkiego, co pachniało rewolucją i socjalizmem. Także wątpię, czy obaj znając tę wiadomość, Bylibyśmy zachwyceni tym pokrewieństwem. Na zajutrz, przed posiedzeniem komisji w domu gubernatorskim, pierwszą osobą, którą spotkałem, był gubernator Lubimov, wychodzący ze swojego gabinetu. Ujrzawszy mnie, rozpostarł ręce i zwrócił się do mnie jak do bratniej duszy ze słowami – „Kniaś, wysłyszali? — Eta priamu czocz znaet, czto takoje. Po mojemu eta Żydy, a czto po waszemu? Dopiero w parę miesięcy po zajściu w Bezdanach dowiedziałam się prawdy o napadzie od mojego szwagra, posła Władysława Żukowskiego. Przyznaję się, że byłem nieprzyjemnie zdziwiony, że Piłsudski, nasz daleki krewny, potomek starego litewskiego rodu, jest zamieszany w sprawie mającej posmak bandytyzmu i że ktoś kto wyprowadza się od gnilitów książążów litewskich zadaje się z różnymi podejrzanymi osobistościami ze świata podziemnego nie byłem odosobniony po latach jeden z generałów rosyjskich zwolennik marszałka piłsudskiego powiedział mi w paryżu nie niewiarti a iz bez dan Nie zdjąłajesz Austerlica. Kresy Na początku października 1908 roku dostałem zawiadomienie od dyrekcji Wileńskiego Banku Ziemskiego, że zostałem wybrany do komisji szacunkowej i z ramienia tej komisji mam dokonywać taksacji majątków leżących w guberniach kowieńskiej Mińskiej, Witebskiej, Mochylewskiej i Pskowskiej, których właściciele zwracali się do banku o pożyczki. Byłem tą propozycją przyjemnie zaskoczony, gdyż nie przewidywałem prędkiej możliwości dostania się do tak poważnej instytucji i to nie w roli kandydata, ale stałego pracownika z wyboru. Przewidując częste rozjazdy, musiałem zorganizować administrację syłgł dyszek w ten sposób, abym nie potrzebował na stałe przebywać w domu. Tak rozpocząłem moje wędrówki po Litwie, Żmudzi i Białorusi, co zadecydowało o mojej fascynacji kresami wschodnimi dawnej Rzeczypospolitej i o tym, że przy całym moim rozwarstwieniu narodowościowym podczułem się par excellence Polakiem. I to z silnym poczuciem przynależności do polskiego ziemiaństwa kresowego. Kresy. Nieraz zadaję sobie pytanie, skąd płynie ta tajemna moc przywiązania nas, ludzi kresowych, do ziemi rodzinnej. Z okna wagonu kresy wyglądają raczej monotonnie, trochę nawet biednie. Przygodny podróżny, przylatujący pociągiem ten kraj, Rzuci czasem od niechcenia swój wzrok na bezbrzeżne równiny kresowe, na ciemną ścianę borów na horyzoncie i powróci do swojej książki, gazety albo się zdrzemnie. Nie ma tu niczego, co by podnieciło jego wyobraźnię, zaciekawienie lub utrwaliło w pamięci widziany krajobraz. Kresy nie są krajem turystów, ani krajem z okna wagonu. Jest to bowiem kraj zamknięty w sobie, coś na kształt starej, pełnej treści księgi, oprawnej wypłowiały nieco pergamin. Kto by chciał wydać sąd o tej zamkniętej księdze jedynie z oprawy, nie zgłębiwszy jej treści, popełniłby mimowolnie krzywdzącą lekkomyślność w ocenie dalekiej od prawdy. Należy się głęboko wżyć w ten kraj. Trzeba mieć w sobie pewne atawizmy przekazane przez ubiegłe pokolenia, gdzieś z zamierzchłej pono przeszłości, aby wyczuć duszę i bicie serca tego dziwnego kraju, pachnącego borem, żywicą, dymkiem smolnego łuczywa. Trzeba być może trochę poetą, artystą i myśliwym. Podstawą krajobrazu kresowego jest las. Na tle lasu rozwinęła się historia tego kraju, jego wierzenia, jego pieśni i tradycje. Nie ma bodaj takiego zakątka jak długa i szeroka Litwa i Białoruś, gdzie by nawid do kręgu nie czarniała ciemna smuga boru. Las dla człowieka kresowego był tym, czym może dla żeglarza, czym pustynia dla Beduina, czymś, co głęboko przeniknęło w jego organizm, jego duszę i mentalność i stopiło się w jedną całość. Odcięto od reszty świata rozlewami wód, przerżnięty setkami rzek, rzeczek i strumieni, błot i topielisk, porośnięty odwiecznym borem, kraj ten jakby zastygł w swym pierwobycie, strzygąc zazdrośnie swych zwyczajów, wierzeń i mowy. Charakterystyczną cechą kresów jest również ich rozśpiewanie. Nie ma bodaj chwili, aby gdzieś z daleka lub z bliska nie dochodziła żewna nuta pieśni ludowej. Kresowiak śpiewa zawsze, czy to na sianokosie, czy to w polu przy żniwach, czy to przy kołowrotku w niskiej dymem ogorzałej, a pachnącej ziołami i świeżo upieczonym chlebem hacie? czy to w lesie przy zbiorze grzybów lub jagód. W wiejskim kościółku na Litwie czy Białorusi lub Żmudzi, kiedy powietrze bywa przepełnione zapachem kwitnących lip i miodu, a wieczyk porusza gałęzie starych drzew nad cmentarzu kościelnym, to z dymem kadzideł przy dźwięku organów płynie ku niebu potężna pieśń choralna, Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. To ukochanie śpiewu. Ta muzykalność pochodzi zapewne z samej przyrody kresowej, z jej czarownych dźwięków, z szumu borów, plusku fal jeziornych, rechotu żab, krzyku derkaczy i innego ptactwa wodnego, pieśni skowronka w noc majową, bulgotania cieczewi, jęku żurawi, ciągnących gdzieś w przestworzach nieba dalekiego ujadania psów, Płynie z tej potężnej symfonii ziemi kresowej od akordów leśnych aż gdzieś do ledwo uchwytnych, a tak delikatnych półtonów, że zdawać by się mogło, że płyną one nie z ziemi, ale gdzieś z nieba, gdzie promień o promień się trąca. Przyroda kresów nie jest martwa, jak nie jest martwe powietrze tego kraju. Powietrze tak aromatyczne, krzepiące, a upojne jak stary trunek. Powietrze pełne aromatów oddechu lasów i zapachu świeżo skoszonej trawy. Nawet zimą mroźne powietrze ma w sobie coś, co przypomina delikatny zapach migdałów. Jeżeli mówić o kolorycie kresów, to kolor tego kraju by najmniej nie jest szary, przeciwnie. Składa się on z całej gamy od cień, czasem bardzo delikatnych. Nie ma tutaj, jak to bywa na południu, gwałtownych przeskoków od jaskrawej, oślepiającej płaszczyzny do głębokiego cienia. Krajobraz litewski nadaje się raczej do delikatnej akwareli niż do farb olejnych. Nawet w słoneczne dnie zimowe, kiedy zdawać się mogło, że rozgraniczenie światła i cieni powinno być wyraźne, oko malarza nie obserwuje zakreślenia płaszczyzny barw, a raczej skomplikowaną grę półcieni. Błękit nieba na horyzoncie zlewa się w delikatej mgle z jasnością śniegu. Śnieg w gruncie rzeczy nigdy nie bywa białym. Kładą się na nim długie, niebieskawe smugi od lasów, od pojedynczych drzew, od krzyża przydrożnego. Promienie słoneczne nie padają tutaj prostopadle, lecz raczej ślizgają się po powierzchni śniegu, ciągnąc za sobą różowe lub fioletowe odcienie. Bywają jednak i na tej ziemi momenty wielkiego natężenia barw, że nie ma bodaj farb i pędzla, które w pełni zdolne były oddać na płótnie czerwień zachodu, poprzedzającą zwykle dzień wieczny, kiedy to zdaje się, że niebo całe i widno krąg toną w purpurze. Mylne jest wreszcie pomawianie kresów, że pachną wschodem. Dosyć przekroczyć granicę najdalej na wschód wysuniętych rubieży dawnej rzeczy pospolitej. I przejść na tamtą, pskowską lub smoleńską stronę, by zauważyć przepaść historyczną i kulturalną, która dzieli te dwa kraje. Tę różnicę wyczuwa się na każdym kroku. Widzi się ją wszędzie. W zewnętrznym wyglądzie wsi, w zachowaniu ludności, w mowie, w strojach, w pewnym poczuciu odrębności, nawet w poczuciu godności własnej, która tam Za historyczną granicą nigdy nie mogła się wybić w górę z szarzyzny niewolniczych mas ludu rosyjskiego. Kresy zachowały wyraźnie swoją odrębność, swoje oblicze, swoją indywidualność, tak różną od zalegających tuż za progiem pustkowi rosyjskich. Od brzegów Bałtyku... Aż hen na pogranicze stepów, od Bugu aż po Dźwinę Zachodnią, widziałem tak wiele pamiątek i pomników świadczących o potędze kulturalnej dawnej Rzeczypospolitej, że trudno było nie ulec czarowi tego państwa. Zaglądałem do pałaców i do dworów wielkopańskich, jak i do skromnych, pokrytych słomą zaścianków. Podziwiałem nagromadzone pokoleniami bezcenne meble, obrazy lampiego baczarelego Wańkowicza porcelany saskiej i koreckiej, pasy słuckie, karabele, rzędy końskie, pamiątki przechowywane z całym pietyzmem przez ludzi, dla których ich sprzedaż tak jak sprzedaż kawałka ziemi byłaby najgorszym świętokradztwem. Widziałem w dalekiej Mochle wsiźnie na poły z chłopiąą szlachtę zagrodową, która zapomniała języka polskiego ale nie zapomniała nigdy swojego pochodzenia. Nie łączyła się z chłopstwem, a w chwilach szczerości wyciągała gdzieś z ukrycia stare królewskie nadania i przywileje. W wieżach i zakrystiach kościelnych, polochach dawnych klasztorów znajdowałem autografy królewskie, manuskrypty i dokumenta. Ta przeszłość Rzeczypospolitej Tkwiła z niezmierną siłą na kresach. Czuło się zwycięskie pochody króla Batorego, Sapiechów, Tyszkiewiczów, Chodkiewiczów, a powarownych na poły rozwalonych murach dawnych zamków Połocka, żeżycy, Łucyna, wieliża wydawało mi się, że słyszę szczęk oręża i okrzyki bi, zabij, a po polach i dąbrowach jakby tętent chorągwi pancernych. Trawia Józef O. Rurki, prezes Komisji Szacunkowej, miał mi towarzyszyć w mojej pierwszej podróży taksacyjnej, aby wdrożyć mnie do dalszej pracy i zapoznać z techniką taksacji obowiązującą w Wileńskim Banku Ziemskim. Naszym zadaniem było oszacowanie części gruntów należących do dup Rafałów, którego właścicielem był pan Edmund Niezabistowski. Ziemia ta miała być oddana włościanom sąsiedniej wsi jako kompensata za skasowanie serwitutów. Wyjechaliśmy pociągiem z Wilna wczesnym rankiem, jadąc do stacji Dukszty, położonej w dalekim zakątku powiatu Dzieśnieńskiego. Rafałów położony był sześćdziesiąt wiorst od stacji. W Duksztach miały nas oczekiwać rozstajne konie. Przed stacją stała już w pogotowiu czwórka kasztanów, zaprzężona do wygodnej, długiej bryczki. Stangret przybitał nas z uprzejmiach starych znajomych. Umieścił nasze walizki, okrył porządnie derkami i ruszyliśmy w drogę. Miałem duży sentyment do tej starej, oddanej, jakby zrośniętej z dworem służby. Ceniłem jej uważny, a przyjacielski stosunek do dziedzica Jego rodziny, jego gości, o ile ci ostatni potrafili zyskać jej sympatię. Konie niosły nas bystro po suchej, dobrze przetartej, miękkiej drodze. Na ścierniskach i zieleniających ozi minach błyszczały ostatnie pajęczyny, jakby na pożegnanie babiego lata. Cisza zalegała na polach. Lasy grały jeszcze gamą kolorów ostatnich opadających liści. Jechaliśmy na miasteczko Rymyszany, potem na Dryświaty, położone nad brzegiem jeziora Dryświackiego, jednego z największych na Litwie. W obsie, należącej do dóbr belmąckich hrabiego Feliksa Brol Platera, czekały na nas następne rozstawne konie. Na postoju Stangret sięgnął do olbrzymich rozmiarów kosza, wydobył z stamtąd parę pękatych butelek z nalewką kurczęta, bułeczki, masło, owoce i uprzejmie zaprosił do śniadania, sam przekąszając na stronie kawałem kiełbasy i pokaźnym bochenkiem świeżo pieczonego chleba. Napełniwszy potężnych rozmiarów kieliszki, zaprosiliśmy Stangreta, by usiadł na brzegu przydrożnego rowu i przypił razem z nami. Za ofiarowane mu kurczęta podziękował jednak, mówiąc, niechaj panoczkowie sami jedzą. Nasza furmańska potrawa to kiełbasa z chlebem. Kurczok to dla delikatnego brzucha, a człowiek w naszym położeniu to odkurczok. Czuka, syt, nie będzie. Przejeżdżając przez Brasław ze smutkiem stwierdziłem, że była to już tylko licha mieścina. Za czasów dawnej Rzeczypospolitej był on ludnym, dobrze zabudowanym miastem, stolicą pogranicznego starostwa. Jedynie stare mury kościelne świadczyły o lepszej przeszłości Brasławia. Z niekłamanym żalem myślałem o tym olbrzymim wkładzie kulturalnym, o tych skarbach polskiego budownictwa, polskiej sztuki, tak bez żadnej przyczyny głupio niszczonych przez hordy Moskali. Dopiero wieczorem stanęliśmy przed gankiem rzęsiście oświetlonego dworu Rafałowskiego. Jakże przyjemnie jest znaleźć się po długiej drodze pod gościnnym dachem starego ziemiaństwa kresowego. Gościa ogarniała już od progu, nie dająca się ująć w słowa atmosfera życzliwości emanująca od gospodarzy. Ciepłe uczucie bezpieczeństwa, spokoju spływało na człowieka z chwilą przestąpienia progu takiego dworu. Na Obudziło mnie wejście służącego z olbrzymią tacą pełną wędlin, pół gąsków, serów, chrupiących rogalików i pachnącą aromatycznie kawą w twarzyście paru dzbanuszków śmietanki. Przed gankiem czekały już na nas trzy osiodłane wierzchowce. Dosiedliśmy je wraz z gospodarzem i ruszyliśmy na obejrzenie gruntów przeznaczonych na zamianę. Był cichy dzień jesienny, jeden z tych dni, które Bóg zsyła jakby na pociechę przed zbliżającą się porąsza rugi i wichrów wczesnej na Litwie zimy. Pan Niezabistowski okazał się doskonałym jeźdźcem. Siedział wyprostowany na siodle, zaledwie dotykając strzemion końcami butów. Folwark przeznaczony na komasację serwitutów leżał w odległości piętnastu wiorstw. Wróciliśmy do dworu przed samym obiadem upojeni jesiennym powietrzem. Z wielkim apetytem zasiedliśmy do barszczu, pieczeni huzarskiej i młodych cieczewi podanych w sosie śmietanowym z borówkami. Obiad zakończył się staroświeckim melszpajzem, czyli leguminą sporządzoną z jaj, mąki i mleka. Przyrządzanym tylko w niektórych dworach zatrudniających kucharzy starej szkoły. Chcieliśmy po obiedzie wracać do Wilna, ale gościnni gospodarze nie chcieli o tym słyszeć. Pod wieczór nadjechało kilku bliższych sąsiadów. Był naturalnie preferans. Ja, jako niegrający, bawiłem rozmową panią domu, która mimo swojej pewnej ułomności była osobą tak miłą, tak rozmowną, że będąc w jej towarzystwie zapominało się zupełnie o jej zewnętrznym wyglądzie. Odjechaliśmy dopiero następnego dnia. Pogoda się popsuła. Zadał wiatr północny, zaczęło mrzyć. Otuleni w burki, dotarliśmy do dukszcz na pociąg wieczorny do Wilna. — Nie myślę, że każda toksacja będzie równie miła — powiedział o rurki na pożegnanie. — Czekają ciebie różne niespodzianki, tak częste przy taksacjach — dodał z uśmiechem. Ranek był zimny. Przy mrozek ściął kałuże, na drodze była gruda. Dwór w P był oddalony zaledwie o siedem wiorst od kozieliszek, gdzie wczoraj dokonałem lustracji, Zbudowane poziomem gospodarstwa Zygmusia Rutkowskiego, jego oborami, stajniami, porządkiem w podwórzu, spichrzu, gorzelni. Konie stanęły przed pięknym, typowym dworem epoki Stanisławowskiej, z gankiem opartym na smukłej kolumnadzie, złamanym dachem i ładnie oprawnych mansardach. Niestety, już na wstępie ogarnęła mnie atmosfera nieporządku i opuszczenia. Po chwiejących się dziurawych deskach, mających służyć za schody, wchodziło się do obszernej sieni niegdyś wyklejonej drogim obiciem. Jego strzępy zaciągnięte pajęczyną zwisały tu i tam do ziemi. Jaki kontrast z dworem kozieliskim, umeblowanym z starą czeczotką i machoniem, który aż pachniał czystością i porządkiem. Na misternie rzeźbionej, złoconej kanapie w stylu Ludwika XV, obitej spłowiałem, wzorzystym jedwabiem, leżały psy. Na podłodze walały się nadszczerbione wazy serwskiej porcelany. Na progu stała niechlujna wiejska dziewczyna, zapewne służąca. — Pan wraz przyjdzie. Proszę do pokoju. Otworzyła drzwi do obszernego pomieszczenia, który, sądząc z umeblowania, był on salonem. Na środku sali sufit był podparty słupem z nieokorowanego nawet drzewa. Sufit ozdobiony był licznymi stiukami, ale wszędzie znać było żółte plamy zacieków. Meble były stylowe, niestety nadłamane, pokryte kurzem, a obicie na nich było podarte i poplamione. Moją uwagę zwróciło kilka portretów rodzinnych, chyba pędzla Baccherelego oraz parę delikatnych pasteli Angeliki Kaufmann. Nie zdążyłem się im przyjrzeć, gdy zjawił się gospodarz domu w narzuconym na prędce wytartym ubraniu. Twarz miał bladą i nieogoloną. Po przywitaniu przystąpiliśmy z miejsca do omawiania interesu, to jest taksacji majątku, i udzielenia przez bank ewentualnej pożyczki. Majątek był ładny, położony w urodzajnej części powiatu jezierowskiego, sławnej z uprawy najwyższego gatunku lnu. Majątek obejmował z górą tysiąc dziesięcin. Byłem zdziwiony małą ilością inwentarza i koni fornalskich. Po wstępnej rozmowie dziedzic oddalił się, aby zarządzić konie. Trwało to dosyć długo. Z sąsiednich pokoi dolatywał gwar dziecięcych głosów. Wreszcie oznajmił, że konie czekają. Jakoż przed gankiem stała obszarpana, niemyta bryczka i para chudych, obrośniętych już zimowym włosem szkap. Na koźle siedział zgarbiony fornal w siermiędze z fajką w gębie. — Pagarabintas! — rzekłem do woźnicy, na co usłyszałem jakieś mruknięcie. Chłop się nie poruszył i nawet nie uchylił czapki. Jechaliśmy w milczeniu. Po wczesnym przymrozku nastał cichy, mglisty dzień późnej jesieni. Na nieprzeoranym ściernisku pasło się stado kościstych krów. Była to mieszanina różnych ras i w tej strokaciźnie... Nie mogłem się dopatrzyć ani jednej dobrej dojki. Pola zasiane oziminą wyglądały licho. Zasiane były niedbałą ręką, o czym świadczyły częstego lizny. Stan pól uprawnych to dla doświadczonego rolnika otwarta księga, z której łatwo wyczytać o fachowości gospodarza. Nie zadawałem więc pytań. Wjechaliśmy w las... Zapachniało zwiędłym liściem i mchem. Instynktownie odezwała się we mnie żyłka myśliwska. — Czy pan jest myśliwym? — spytałem dziedzica. — Nie, panie, nigdy nie miałem do myśliwstwa pociągu. Zresztą czasy ciężkie. — Ale za to pańscy sąsiedzi polują — rzekłem, wskazując na dwóch chłopów z flintami w ręku — włóczących się z krajem lasów w towarzystwie czarnego kundla. Około drugiej wróciliśmy na obiad do dworu. W sali jadalnej, mało różniącej się porządkiem od salonu, była już zgromadzona cała liczna rodzina gospodarza. Pani domu, wysoka kobieta o rasowej, smutnej twarzy, musiała kiedyś być bardzo ładna. Towarzyszyła jej cała gromada zaniedbanych dzieci, od podrostków i podlotków do kilkuletnich dzidziusiów. Ich krzykliwe zachowanie przy stole odbierało mi apetyt. — Jak się podoba panu nasze gospodarstwo? — Mój mąż nie ma zamiłowania do rolnictwa. Najchętniej wyzbylibyśmy się tego ciężaru i przenieśli do miasta. — Nie wypada jednak sprzedawać majątku rodzinnego. — oświadczyła na wstępie pani domu. Ogarnął mnie jakiś wielki smutek. Zacząłem żałować tych ludzi, którzy dobrowolnie oddzierali życie z całego piękna tylko przez swoje lenistwo i nieudolność. Po obiedzie postawiłem dziedzicowi warunki. Musi pan niezwłocznie przystąpić do uporządkowania gospodarstwa, rzekłem, przerywając jego narzekanie na złe czasy, na koszty wychowania dzieci na nierentowność majątku. Mój rozmówca wytrzeszczył ze zdumieniem oczy. Ma pan śliczny warsztat, ciągnąłem. Po uzyskaniu pożyczki szanowny pan przystąpi niezwłocznie do zremontowania inwentarza pociągowego, a więc nabycia odpowiedniej ilości koni fornalńskich. Przystąpi pan do całkowitego przestawienia obory, To jest wybrakowania starych krów i złych dojek, a na ich miejsce zakupi pan krowy wysokocielne i sprowadzi dobrego stadnika. Należy obliczyć, jakie zapasy karmy ma pan na zimę i powiększyć lub zredukować oborę. Lepiej jest mieć 10 dobrych i dobrze karmionych dojek niż stado nieprodukcyjnych, a nie dokarmionych krów. — Przystąpi pan natychmiast do zaorania ściernisk i przyorania obornika, który widziałam leżący jeszcze w kubkach na polu, tak by zima pana nie zaskoczyła. — W okresie zastoju zimowego będzie miał pan dosyć czasu, aby ułożyć plan zasiewu, przygotować nasiona i pewną ilość nawozów sztucznych. — Musi pan nabyć odpowiednie narzędzia, a przede wszystkim siewnik rzędowy — Odcinek czternasty Tak, ale to jest skrępowanie mojej swobody rozporządzania własnym gospodarstwem. Bank nie ma prawa stawiać mi takich warunków. Bronił się dziedzic. Myli się pan, odrzekłem. Gdyby pan nie był Polakiem, to po prostu wnioskowałbym w banku o nieudzielenie panu pożyczki. Uważam jednak, że moim obowiązkiem moralnym, jak i instytucji, którą reprezentuję, jest obrona ziemi będącej w rękach polskich i dlatego wzięcie pana pod kuratele banku jest warunkiem udzielenia pożyczki. Miałem do oszacowania dobra leśne liczące kilkadziesiąt tysięcy hektarów, a należące do Rosjanina, wysokiego dygnitarza petersburskiego. Leżały one w powiecie newelskim, w najbardziej wysuniętej na wschód zapadłej części Witebszczyzny. Powiat ten wraz z powiatem wiłżańskim, przylegając bezpośrednio do ziemi pskowskiej, stanowił historyczną granicę dawnej Rzeczypospolitej. Były to najbardziej zruszczałe powiaty dawnego województwa połockiego. Tutejsi chłopi mówili jednak w narzeczu białoruskimi i choć prawosławni, nadal uważali się za Polaków. A wsie swoim wyglądem różniły się od sąsiedniej Pskowszczyzny. Po przesiadce w Połocku na nowo wybudowaną kolej-siedlce Boagoje wysiadłem na małej stacyjce, gdzie oczekiwał mnie administrator Łotysz. Siedliśmy do tak zwanej Liniejki Witebskiej, Bryczki zawieszonej na giętkich drążkach dębowych, która jest idealnym środkiem do komocji na złych drogach lub wertepach leśnych. Dobra nazywały się żelce i należały ongiść do jednej z magnackich rodzin litewskich. Był tu dawniej obszerny dwór, o czym świadczyły pozostałe fundamenty położone na wysokim brzegu jeziora. Na miejsce dworu wybudowano niewielki drewniany domek o moskiewskiej architekturze, w którym mieszkał rządca. Rządca robił na mnie wrażenie człowieka uczciwego i z pogardą wyrażał się o gospodarce rosyjskiej. Najbardziej niszczą majątek kontrakty leśne zawarte z Żydami, którzy wyniszczają całkowicie lasy, pozostawiając gnijące zwały i chaotyczne poręby wyjaśniał: właściciel ani razu nie był tutaj za moich czasów. Podobno ma w różnych częściach Rosji kilkaset tysięcy dziesięcin. Zaprosił mnie na obiad, a że dom był kawalerski, nie potrzebowały się przebierać i z apetytem zabrałem się do kopia z tego płułmiska raków w śmietanie. Lud tutaj nie jest zły — mówił w czasie obiadu. — Ale jest stale demoralizowany przez popów i pijaństwo. Piją tutaj wszyscy, nawet małe dzieci. Niech się pan więc nie dziwi, że chłopi są tak zdegenerowani. Ich gospodarstwa stoją na bardzo niskim poziomie w porównaniu do liwoni skąd pochodzę. Po skończonym obiedzie wyruszyliśmy linijką na obejrzenie terenu. Wokowo jak okiem sięgnąć, ciągnęły się lasy, wśród których tu i ów, gdzie widać było rzadko rozrzucone wsie. Gospodarstwo rolne ograniczało się do kilkudziesięcini ziemi ornej na potrzeby administracji znacznych obszarów łąk, przeważnie lichych i błotnistych, wydzierżawianych okolicznym chłopom. Reszta to były lasy i lasy. Lasy robiły wrażenie pobojowiska, po którym przeszła burza z huraganem. Starczały dawno uschnięte wierzchołki, drzew, chojaki, drągowina. Był to typowy majątek rosyjski, w którym prowadziło się eksploatację lasów bez planu, bez porządku, w sposób niszczycielski. W gruncie rzeczy, Gospodarzyli tutaj kupcy żydowscy, którzy za bezcen kupowali znaczne drzewostany, wycinając tylko najlepsze drzewa. Rola rządcy ograniczała się do przyjmowania od Żydów pieniędzy, wydzierżawiania sianokosów i przesyłania pieniędzy do Petersburga. Zacząłem porównywać z terenem przesłane do banku plany pomiarowe i od razu spostrzegłem grube niedokładności. Tam Gdzie na planie były sianokosy, w rzeczywistości były bagna. Tam, gdzie miały być pola orne, były wyręby zarośnięte krzakami. Mając sobą podręczny Teodolit, sprawdziłem niektóre kąty. Okazało się, że niedokładności sięgały kilku, a nawet kilkunastu stopni. Plan nie był oryginałem, ale kopią z oryginału, zrobioną w jakimś prywatnym biurze w Witepsku. Brakowało również podpisu przysięgłego geometry. Plany są fałszowane, rzekłem do rządcy. I nie mogę na ich podstawie dokonać oszacowania majątku. Na twarzy rządcy widać było zakłopotanie. Zapewniam pana, że nie mam z tymi planami nic wspólnego. Sprawę załatwia adwokat Grinstein z witepska Jeżeli pan życzy... To mogę zatelegrafować do adwokata, by niezwłocznie przyjechał załatwić tę sprawę z panem. Pod żadnym warunkiem nie chcę się spotkać z adwokatem, odrzekłem. Sprawy jurystyczne nie należą do mnie. Poinformuję tylko dyrekcję banku o fałszerstwie, a za fałszowanie dokumentów grozi kara. Rządca się zmieszał. — Jeżeli mam prawo powiedzieć, to jestem całkowicie pańskiego zdania, ale muszę uprzedzić, że właściciel majątku ma olbrzymie stosunki w Petersburgu i może sprawić dyrekcji banku i panu wiele nieprzyjemności. — Niech pan poinformuje swojego mocodawcę, że prezesem banku jest krawia Adam Broell-Platter, wielki koniuszy dworu. Roześmiałem się. — Szkoda mi było tej pięknej okolicy. Jak musiało tutaj być ładnie, dopóki puszczy nie dosięgła żydowska, kupiecka siekiera. Ominąwszy z daleka jezioro o niedostępnych brzegach, wjechaliśmy w pagórkowaty teren z dwoma jeziorami leżącymi w głębokich, porosłych lasem kotlinach. Jesteśmy najspokojniejszym rewirze leśnym, rzekł urządca. Tutaj baby ze wsi chłopi boją się zachodzić, by nie spotkać niedźwiedzi. Szkoda mi tego lasu, bo i on zniknie. Napatrzyłem się tutaj, panie, na najróżniejsze sprawy. I zdecydowany jestem zrezygnować z tej posady po upływie kontraktu. Tak dać Żydom zniszczyć kraj. Dodał ze smutkiem w głosie. Po przyjeździe do Wilna... Zreferowałem całą sprawę w dyrekcji. Bank odmówił wydania pożyczki. Na prawym brzegu Dźwiny, na pograniczu Inflant i Witebszczyzny, leży miasteczko Wołyniec. Na wysokim pagórku w otoczeniu wiekowych lip bieleją z daleka mury zapuszczonego klasztoru. Kiedyś należał on do zakonu ojców Bernardynów roboty taksacyjne zawiodły mnie do kniażyc, dużego majątku znajdującego się na pograniczu tego miasteczka. Z jego dworu rozciągał się widok na klasztor. Dwór w kniażycach była to piękna rezydencja pełna pamiątek rodzinnych, starych mebli i portretów, rezydencja urządzona z wielkim gustem i prowadzona nowocześnie. Właściciel, widząc moje zainteresowanie sztuką i historią, Zaproponowano mi zwiedzenie opuszczonego klasztoru. Kościół o typowej architekturze renesansu jezuickiego, tak powszechnego na infantach, był dobrze utrzymany przez miejscowego proboszcza. Mury klasztorne natomiast uległy już częściowemu zniszczeniu. Probosz wziął ze sobą klucze i w towarzystwie zakrystiana zeszliśmy do podziemi kościelnych które ciągnęły się daleko, zapewne pod całym gmachem klasztornym. Z latarkami w ręku schodziliśmy po dość stromych, zakurzonych schodach kamiennych. Na dole uderzył mnie mdły zapach, a oczom przedstawił się zgoła niezwyczajny widok nagromadzonych trumien, z których wiele miało otwarte wieka. W leżały zwłoki tak dobrze zachowane, że wyglądały jak dobrze zabalsamowane mumie. — Zapewne są tutaj wyjątkowe warunki zapobiegające rozkładowi ciał, — rzekł ksiądz. — Pagórek jest piaszczysty i powietrze w podziemiach suche. Spojrzałem na niebo w kontuszu przepasanym pięknym pasem słuckim. Był to chorąży inflacki ich łasko, a obok niego leżała małżonka, pani chorążyna, w wysokim i świetnie zachowanym uczesaniu. Niedaleko w marmurowej urnie spoczywało serce korsaka, podstolego połockiego. Takich trumien było kilkadziesiąt, a dalej stosy trumien zakonników, w których spoczywały równie doskonale zachowane zwłoki ojców w białych habitach. Obok zakrystii proboszcz pokazał nam skarbczyk, w którym umieścił wiele różnych pamiątek wyjętych z strumien z obawy, aby niepowołane ręce nie przywłaszczyły sobie tych relikwii lub złodzieje będący na usługach antykwariuszy nie włamali się do podziemia. Były tam piękne w jaszczuroprawne kilkadziesiąt pasów słuckich i bogate archiwum, którego przejrzeć nie mogłem z braku czasu. Nie ma pan pojęcia. Zrodził się do mnie ksiądz, jak w ostatnich latach zaczęły się rabunki tych wszystkich pamiątek. Księża muszą bronić kościołów w dzień i w nocy przed najazdem różnych handlarzy i antykwariuszy, którzy od paru lat zaczęli nawiedzać, witę przyznaję. Wielu między nimi jest agentów antykwariuszy petersburskich, berlińskich, wiedeńskich, Jak panu wiadomo, mówił dalej, po roku 63 na samej tylko wite Witebszczyźnie i Inflantach zamknięto około stu dwudziestu pięciu kościołów. Większość z nich zamieniono w cerkwie. Niemal w każdym z tych kościołów były w podziemiach groby rodzinne fundatorów. Były po zakrystniach cenne dokumenta. Były różne wartościowe pamiątki rodzinne, pasy słuckie. Te pasy słuckie zdzierano ze szczątków, które pozostały w trumnach i popis sprzedawali takowe za bezcen handlarzom. Łatwo się przekonać, czy pas słucki pochodzi z takiej grabieży, gdyż zwykle ma od strony plec wielką, zatłuszczoną plamę spowodowaną rozkładem ciała nieboszczyka. Mając do załatwienia parę interesów bankowych w okolicach Witebska, zatrzymałem się na dwa dni w tym mieście i byłem zdziwiony polskością tego dalekiego grodu kresowego. W gruncie rzeczy Witebsk nigdy nie był miastem moskiewskim, a i teraz pod urzędową powłoką czynowniczego miasta gubernialnego pozostał miastem polskim. Po polsku mówiono tu powszechnie. O polskim charakterze świadczyła również architektura kościołów, które po powstaniu zamknięto lub zamieniono na serkwie. Pozostały czynne jedynie dwa kościoły – kościół parafialny św. Antoniego i kościół parafialny św. Józefa oraz kaplica na cmentarzu katolickim. Z Witebska udałem się do pana Lipskiego, właściciela majątku uczesa leżącego nad rzeką o tej samej nazwie. Rzeka ta płynęła ku dźwinie wśród szerokich łęgów i lasów. Pan Lipski mieszkał w niewielkim dworku, zapewne w dawniejszej oficynie, którą urządził wewnątrz z całym komfortem zachodnim, a będąc niepośrednim znawcą antyków, miał już wcale ładną ich kolekcję. Jak się przyznał, nabył ją za bezcen u Żydów witebskich. Przy śniadaniu uprzedził mnie, abym broń Boże nie pił wody surowej i niead jagód, gdyż tuż za rzeką w rosyjskim siole wybuchła cholera. Podobnie jak na inflantach, wśród rdzennej ludności sterczą tu jak wrzody na ciele oddzielne enklawy rosyjskie, staroobrzędowców, dawnych zbiegów moskiewskich lub osadzonych za czasów Katarzyny kolonistów. Jako środek zapobiegawczy przeciw zarazkom musiałem w czasie śniadania wypić parę dobrych kieliszków wiśniówki. Gospodarz mój, będąc kawalerem, prowadził życie pustelnika. Studiował swego czasu świętą teologię w Innsbrucku. I był już bliski święceń kapłańskich, gdy jakieś zawieruchy życiowe, o których nie wspominał, przerzuciły go z dalekiego zachodu aż na Witebszczyznę. Pan Lipski był małopolaninem. Jego jedynym marzeniem było jak najszybciej zakończyć parcelację uczesy i wrócić do Małopolski. Była to widać okolica, gdzie nigdy nie kwitło życie ziemiańskie. Nie miałem pojęcia, do kogo należała przedtem uczesa. Duży majątek obejmujący przeszło sześć tysięcy hektarów. Były to głównie lasy mocno już wytrzebionej... I... Trzebieże leśne. Na niektórych kawałkach siedzieli już osadnicy. Na karczunku rosło żyto i świeciły bielizną nowe, porządne chaty. Popyt na ziemię był dość znaczny i mam wrażenie, że pan Lipski zapewne zarobił na tej parcelacji. Jedyną rozrywką pana Lipskiego było polowanie lub łowienie nocą z łuczywem ryb w łuczesie. Jak się mogłem przekonać, było tu wiele cieczewi, partw, głusów, a w zimie, jak mi pan Lipski mówił, pojawiały się wilki, które mistrzowsko tropił jego leśniczy. Pan Lipski okazał się przemiłym kompanem, przy tym człowiekiem bardzo oczytanym i szczerze się z nim zaprzyjaźniłem w czasie tego pobytu. Na rozstajnych koniach objechaliśmy prawie połowę lasów. Mogłem stwierdzić, że przedstawione do banku plany są ścisłe. Nie krępowałem się sprawdzać kąty za pomocą teodolitu. Drzewostan taksowałem z łańcuchem. Miałem już pod tym względem doświadczenie i mogłem na oko stwierdzić ilość metrów sześciennych drzewa z hektara lub liczbę budulca na jednostce powierzchni. Skłodniali, pracaliśmy na obiad. Mój gospodarz miał doskonałego kucharza, którego przywiózł ze sobą z Małopolski. Po czarnej kawie i krótkim odpoczynku wyruszaliśmy na nowo, na dalszy objazd. Byłem świadkiem miłego dla myśliwego obrazu, gdy nam przez drogę przeszły trzy łosie. Mam około 30 łosi w ostępach i pilnuję ich jak oka w głowie, rzekł pan Lipski. Wieczorem, po kolacji, mimo niebezpieczeństwa cholery z tamtej strony rzeki, uprzejmy gospodarz zaproponował mi przejażdżkę łódką po uczesie i łowienie ryb z łuczybem i ością. Noc stała względnie ciemna, bo było na nowiu. Sunęliśmy w ciszy po powierzchni wody. Na przodzie stało dwóch ludzi. Jeden świecił z kagańcem, drugi z ością stał na dziobie czułna. Podziwiałem niezwykłą zręczność tego leśnika. Raz w raz rzucał rzekę ością i wyciągał trzepoczącą się w blaskach ognia rybę. Po paru godzinach mieliśmy kilkanaście wielkich szczupaków, nie licząc różnego drobiazgu. Na był piątek i mogłem się delektować wspaniale przyrządzoną rybą, i ugotowaną na sposób moskiewski zupą z miętusów, zwaną ucha. Pod wieczór przybył niespodziewanie do pana Lipskiego posłanie z listem od jego sąsiada. — Ten dziedzic... — tu pan Lipski skrzywił się wyraźnie, dowiedziawszy się, że pan jest u mnie, prosi, pan zajechał do niego dla oszacowania majątku gdyż wysłał już podanie o pożyczkę wraz z planami do dyrekcji pańskiego banku. Nie chcę panu wiele mówić, ale radzę być ostrożnym przy otaksowywaniu jego majątku. Dodał po chwili. Ich pan, chociaż Polak, to Dorobkiewicz z Petersburga i typowy pan z Hama. Katalne, że tacy ludzie starają się przeniknąć do naszej sfery. Dom, pod który zajechałem, robił bardziej wrażenie rosyjskiej daczy niż siedziby wiejski. Na ganku spotkał mnie gospodarz. Miał na głowie czapkę z gwiazdką i emblematami grażdańskiego inżyniera. Mówił typową petersburską polszczyzną, mieszając często słowa polskie z rosyjskimi. Dziękuję za przyjazd. U mnie... — Wiele roboty nie ma, tylko ocenka zrobić. Plany mam, kopie wysłałem do banku. Wszystko można zrobić w domu. Nie potrzeba nawet oglądać, bo wszystko ja opisał, jak jest i jak ma być. Pajlosta do kancelarii, tam sprawę rozpatrzę. — Bardzo mi przykro — odpowiedziałem. — Ale nie mogę ocenić pańskiego majątku, niesprawdziwszy w terenie planów. Gospodarz zmieszał się. — Po mojemu to wcale nie jest potrzebne. Był u mnie agent Tulskiego Banku. To wcale nie wychodził na podwórz, ale tamten to był człowiek starszy i zapewne doświadczony. — Czemu więc pan nie skorzystał z pożyczki Tulskiego Banku? — spytałem ostro. — Tak ja przez patriotyzm zawsze wileński bank to liczy się Polski. Ja myślałem, że wyślą mi kogoś starszego, który by zrozumiał, że rodaków trzeba podtrzymywać. Chytrość malowała się na jego twarzy. Jak pan sobie życzy, rzekłem. Sam pan mnie prosił, abym przyjechał. Niech pan zawiadomi zarząd Wileńskiego Banku, że pan życzy sobie, aby przysłano panu innego taksatora, a ja proszę zaraz o konie lub pójdę na wieś i wynajmę sobie pod wodę. Zresztą... — Uprzedzam pana, że nie jestem urzędnikiem, ale z wyboru należy do władz bankowych. Widocznie wyczuł moje twarde stanowisko, bo powiedział z fałszywym uśmiechem, — Jeżeli pan życzy, to możemy przejść się dla zdrowia przed obiadem. — Niech pan będzie łaskaw dać plan majątku i kogoś, aby za mną nosił instrument i tyczki. — Co pan ze mnie żarty stroisz? Natarło na mnie nachalnie. Chce pan chyba tu kolej przeprowadzać, robić i zyskania? Czułem, że zaczynam tracić panowanie nad sobą. Proszę pana, dosyć tej polemiki. Niech się pan zdecyduje i nie zabiera mi czasu. Widząc, że nie dam się złamać, właściciel zawołał wreszcie jakiegoś chłopaka, ale oświadczył, że sam również będzie mi towarzyszył. — Ja będę nosił plany i panu objaśniał, a pan niech tylko robi notatki. Znowuż zrobił się ojcowsko-jowialny. — Dziękuję panu za pomoc — odpowiedziałam — ale proszę dać mi plany do ręki. Inaczej nie będę miał możliwości sprawdzić, czy plan jest ścisły i czy odpowiada rzeczywistości. — To ja pana poprowadzę — doradził. — Dziękuję to ja pana poprowadzę. Odpowiedziałem gniewnie. A tylko gdy trzeba będzie, to będę prosił o wyjaśnienie. Wziąwszy plan w rękę, poszedłem według Busseli na północ od siedziby. Z miejsca okazało się, że zamiast ziemi ornej figurującej na planie trafiłem na gęsto zarośnięte wręby i krzaki, przez które z trudem mogłem się przedostać. Panie... Rzekłem z ściekłością. Plan jest niedokładny. W tym miejscu są na planie pola, w rzeczywistości to nie nieużytki. Mój gospodarz oburzył się. Teraz są krzaki, ale zamierzam je wytrzebić i zrobić pasznie. Idąc dalej, natknąłem się na jeszcze gorsze fałsze. Tam, gdzie było jakieś zarośnięte sitowiem bagnisko, na planie figurowała łąka nadrzeczna, chociaż w rzeczywistości nie było tam żadnej rzeki. Sprawdziłem kąty. Wszystkie różniły się o kilka stopni. Plan nie był podpisany przez geometrę i dziwnie przypominał mi plany przedstawione przed miesiącem w Żelcach. Niestety, rzekłem o przedłuższy dobrych kilka kilometrów, na podstawie przedstawionego mi planu nie mogę zrobić taksacji. To ja napiszę na pana skargę do banku. Robił się agresywny. Pisać umiem, a mam protekcję w Petersburgu. Poprosiłem o konie. Przeszła jedna godzina, potem druga. Koni wciąż nie było. W końcu wziąłem walizkę do ręki i poszedłem na wieś szukać koni. Gdy wychodziłem na drogę, zaturkotały po drodze koła. Ku memu zdziwieniu i radości ujrzałem zaprzęk z łuczesy położony przez samego pana Lipskiego. — W jakim sposobem pan się tutaj znalazł? — zapytałem. — Intuicja — odpowiedział pan Lipski. — Byłem ciekawy, jak wypadnie pana spotkanie z nową klasą społeczną. Razę panu niezwłocznie zatelegrafować do banku, zanim nadejdzie list tego pana. Posłuchałem rady i wysłaliśmy umyślnego do najbliższego telegrafu. Plany majątku są podrobione. — Napisałem. — Nie mogę dokonać taksacji. Spodziewam się skargi. Sprawa nadaje się do prokuratora. Wilnie, pan Montfił, prezes dyrekcji, pokazał mi list zażaleniem na mnie. Między innymi było, że korzystałem z koni właściciela, że byłem u niego na obiedzie, że obraziłem uczucia jego rodziny, żegnając się w czasie obiadu, a oni należą do osób niewierzących. — Dawny zameczek baronów Mantojtów, zwany Drycany, leżał przy trakcie wiodącym do Rzeżycy, na stromym wzgórzu panującym nad okolicą. Od stóp wzgórza trakt ten był wysadzany stuletnimi topolami, po części uschniętymi i prowadził dalej alaków.